jestem alkoholiczką, słuchać mnie dobrze? Yy, witam was serdecznie dziękuję za zaproszenie, że mogę yy, kolejny raz doświadczać spędzenia czas, czasu z moimi, jak ja to mówię, jak czasem jestem bardziej poirytowana to mówię, idę do swoich <śmiech> to też jakaś kwestia wiecie, kroku dziesiątego Wiecie, ja kiedy doświadczałam członku programa, programu, później w jakiś sposób w nim trwałam i, i dalej doświadczam go, ja nie mam takiego czegoś, że ja skończyłam program, ja cały czas z nim staram się trwać, to pamiętam doświadczenia miałam takie na temat dziesiątego kroku, że kiedyś, dawno temu nazywałam to wymiocinami duchowymi. Wiecie, miałam takie określenie, gdyż wiedziałam, że to porównanie jest najbardziej takie dla mnie podobne, że ja muszę stanąć w prawdzie. A ja bardzo tego nie lubię. Ego mi nie pozwala takich rzeczy robić, stara się mnie zagłuszyć, zminimalizować wiele rzeczy i, i wytłumaczyć moje zachowania albo, albo jakieś różne destrukcyjne chore myśli. I nie lubiałam go. Jednakże od samego początku w jakiś sposób uwierzyłam, że on jest mi niezbędny. Nie tyle, co na początku do poznania go, ale naprawdę praktykowania. Ja to, ja to już sprawdzałam, nawet pod kątem, kiedy go zminimalizowałam w swoim życiu, a kiedy bardziej się na niego otworzyłam z pozycji także takiej prostej, wiecie, duch odwagi duchowej, którą dawaje mi codziennie mój, mój Pan Bóg, wiecie. Krok dziesiąty to tak naprawdę ta codzienna prawda, jaka ja dzisiaj byłam jaka ja byłam do, do ludzi, jak ja się zachowywałam. To, co mi też wielka księga mówi o tej istocie, że żebym zwracała uwagę na mój egoizm, na moje urazy, na moje różne lęki, na moje samolubstwa i, i różne takie rozpędzenia, bo ja też jako człowiek, jako mama, jako kobieta, jako owiec, ja wiem, że każdego dnia się jakoś rozpędzam do tego dnia, tak? Wstaję mam jakieś zadania, obowiązki, odpowiedzialności, poczynania, plany itp. I teraz y, doświadczenia też wiem, że sama y, kiedy kiedyś to robiłam, bym nie podołała, bo ja bym się tak rozpędziła, że ja wszystkich poustawiała. To ja to kiedyś bardzo szybko i dobrze robiłam, prawda? Ty to, ty tamto, ty siamto, księżniczka y, Magda y, wchodzi na scenę. Wiecie, krok dziesiąty mówi mi tak naprawdę o dalej kontynuowaniu istoty pokory pokory względem prawdy, kiedy staję przed moim stwórcą i mówię mu o swojej prawdzie. On, wiecie, nie chce słuchać tego, co ja go proszę, o to, że trzeźwy dzień w ogóle. Tylko on chce tą prawdę, że kiedy klękam, mówię, wiesz Boże, ja tak robię. Uruchomiłam się dzisiaj. Dzisiaj się pokłóciłam z moją córką. Dzisiaj mnie poirytowała ta i ta osoba. Byłam taka, taka i taka. To są niezbędne prawdy, aby się wyzwolić właśnie w moim przypadku od urazu i lęku. To było głównym wytyczną mojego rozpędzającego się kiedyś e, alkoholizmu. I, I wiecie, z perspektywy czasu, jak kiedyś właśnie e, mówiłam o tym, że to są moje wymieciny duchowe, bo jeszcze taka byłam. Ja nie lubiłam kiedyś dziesiątego kroku. On mi przeszkadzał. On przeszkadzał w tej mojej samowoli, samosprawiedliwości, jakiejś tam krytyki i w ogóle oceny wizualnej świata ludzi i pewnych sytuacji, prawda? Właśnie to jego nie blokowało, ale kiedy doświadczyłam, że poprzez Stwórcę, czyli e, tak naprawdę mam wrażenie, że dziesiąty krok jest bardzo ściśle powiązany z drugim krokiem, prawda? Kiedy ja mam ten stan ducha e, taki zachowany w relacji z Bogiem, to ja mam wtedy e, inną tarczę duchową i podejście zdroworozsądkowe i dystans do wielu sytuacji, które dają mi szansę, że się nie uruchomię, się nie odpalę, nie się nie wyizoluje, nie zablokuje się i w odpowiednim momencie albo się nie cofnę, albo się nie rozpędzę. Dlatego mi jest też potrzebny dziesiąty krok. Dziś go nazywam tak naprawdę tym, co y, moim stwórca mi y, oferował przez program 12 kroków. Mam i w Prawdzie. Z całej prawdzie o sobie samej, prawda? Ja bardzo lubiłam kiedyś, zresztą do tej pory się też łapie na tym, że lubię oceniać sytuacje ludzi w ogóle, bo to wynika, że ja wiem lepiej, ja jestem lepsza. Są różne swancyki dziesiątego kroku, jeżeli bym go nie robiła, prawda? Wiecie, ja dzisiaj, kiedy mam jakieś trudne doświadczenia pod względem różnych sytuacji, to automatycznie ten szósty zmus, poprzez relację z Bogiem, on mi się po prostu jakby włączał, bo, wiecie, ja mam takie doświadczenie, że kiedy zaprosiłam Boga do życia i do trzeźwienia, to tak naprawdę On wydobył i przebudził moje to zapite sumienie. Ale nie po to, żeby się obarczać, żyć przeszłością, tylko żeby stanąć w prawdzie i mieć rozwiązanie. Żeby mieć prostą refleksję. Kim jestem dzisiaj? Do kogo się o pomoc? I, I w jakiej pozycji? Wiecie, i, i dzisiaj po prostu mam takie przeświadczenie, że to jest takie proste oddychanie. Kiedy jest jakaś trudna sytuacja, mi się automatycznie włącza refleksja na dzień dzisiejszy do Pana Boga. I nie dlatego, że się boję, że mi się nie, nie odpaliła ale że zaufałam całkowicie, bo w jakiś sposób już tego doświadczam i sprawdzam, że to naprawdę działa. Uwalnia mnie od różnych lęków, od tego, żebym się właśnie nie popadła w urazy i żebym w świetle jego tak naprawdę mocy, była ja w to wierzę. Nie tyle, co w niego, ale uwierzyłam mojemu Bogu, że on zna lepiej rozwiązanie niż ja, prawda? Dziś dziesiąty krok jest, tak jak powiedziałam, jak oddychanie jednakże jest dla mnie trochę też taki niewygodny, bo, bo tak jak mówię, każdego dnia też staję ze swojej mego i y, tylko życie mi to już łatwiej przychodzi, prawda? Dzisiaj już doświadczyłam, że on daje mi taką prostą ulgę duchową. Tym bardziej, kiedy stając w radzie, automatycznie przechodzę na takie tory, żeby zająć się czymś, co mnie odpędzi od jakiegoś y, destrukcyjnego zachowania i odpomieniu się moich wad, prawda? Przeważnie to jest jakieś działanie albo znalezienie jakiejś sytuacji, która może mnie umocnić duchowo, to są różne płaszczyzny głównie związane jeżeli chodzi o mnie o alkoholików, to, to wspólnota łącznie z Bogiem mi prostuje jak to się mówi, te moje y, kości, które tam mają jakiś duchowy reumatyzm i coś mi coś mnie boli y, ale dziś to już lubię y, dziś tego bardzo potrzebuję i, i myślę, że na razie się nie będę na ten temat rozwodzić, wiem, że jest to rzecz systematyczna stała, która nie może mi towarzyszyć na chwilę, przez chwilę, tylko po prostu muszę mieć świadomość tej samo po prostu destrukcji, która może się każdego dnia uruchomić, każdego dnia do końca życia. Prawda? Ja uwierzyłam, że program realizuje, jeżeli będzie mi dany do końca moich dni, dziesiąty krok obowiązuje mnie każdego dnia. Często zdarzało mi się, że kiedyś o nim zapominałam Później się dziwiłam, że gdzieś tak nie czuję że jestem taka poirytowana No dlatego, że Magdalenko nie siadłaś Nie z refleksji duchowej, jaka dzisiaj byłaś Dziś więcej o to dbam Dla swojej kondycji duchowej Bo wtedy jestem bardziej użyteczna dla, dla innych ludzi Jak i we wspólnocie, tak i na różnych frontach, Czy pracy, czy jako mama, prawda? To jest na temat, myślę, dziesiątego kroku. Jak do jakieś pytania, to chętnie odpowiem, jeżeli będę w stanie. A chciałabym też nawiązać tak naprawdę do, do dziesiątej tradycji. To jest też tradycja, która też mam wrażenie jest połączona tak naprawdę z krokiem dziesiątym. <śmiech> Zresztą żyliśmy ostatnio w takich czasach, a nie innych, jeżeli chodzi o tę pandemię, że było to bardzo duże pole do sprawdzenia, o czym my tak naprawdę między sobą rozmawiamy. Ja, ja miałam takie doświadczenie, czy my dalej jako wspólnota mówimy cały czas o jedności naszej, zachowania jednego celu po prostu połączonego z piątym, piątą tradycją, że, że trzymamy się o, o istocie wyzdrowienia z alkoholizmu i pomagania innym, czy wchodzimy różne kontrowersyjne sytuację. jest to bardzo wiecie fajnie też opisane polecam serdecznie w języku serca na temat dziesiątej tradycji jak w prostocie jest, jest opis tego że alkoholicy z racji swojej tej prostoczy którą Bóg ofiarował poprzez program dla wyzdrowienia z alkoholizmu żebyśmy się trzymali tego prostego jednego celu co co mówi nam o istocie wyzdrowienia i, i jedności w różnych poczynaniach, ale dotyczącej tylko wspólnoty A, prawda? Że wszelkie polemiki, które bym weszła, ja już też to sprawdzałam, y, jakiś rozmów na temat polityki i religii, automatycznie, wiecie, co mnie kiedyś uruchamiało, prawda? Ja dzisiaj nie tyle, co nie umiem, ale na dzień dzisiejszy jeszcze, y, znaczy nie tyle, co nie chcę, ale na dzień dzisiejszy jeszcze no, w ogóle nie umiem rozmawiać o polityce i o sferach y, religijnych. I to wynika z tego, że wiele rzeczy mnie jeszcze w jakiś sposób irytuje, ale znalazłam na razie taki sposób, że w ogóle nie zaczynam tematu. Kiedy jestem na mityngach albo nawet w kuluarach, nie podejmuję rozmów, które mogłyby mieć wpływ na, na dobro grupy albo poszczególnych członków, żeby ich, jak to się mówi, nie wzburzyć, prawda? Zresztą jest to w wielu miejscach u nas w literaturze opisane, jak... Wiele, jak to się mówi, nieznacek kontrowersji, wojen, różnych polemik i, i złości wynikało ze sfery poruszenia, czy sfery politycznej, czy tym bardziej religijnej. są to bardzo delikatne tematy, bardzo indywidualne. A jeżeli ja dzisiaj wiem, że e, wspólnota jest na całym świecie i tak jak, e, przepraszam, coś mi tutaj... Yy, świat długi i tak muszę mieć świadomość, że spotkam ludzi różnej nacy, różnej doświadczeń i w ogóle. Ja mam się tylko na tym skupić, kiedy, kiedy kogoś takiego spotkam i on mnie poinformuje, cześć mam na imię, przypuśćmy Kazik i jestem alkoholikiem, to ja mam się skupić na istocie rozwiązania, a nie zapytania się, jakie są twoje poglądy. Albo słuchaj, czy ty wierzysz, a jak wierzysz, to w co wierzysz, bo wiesz, ja wierzę w to, jak ty nie wierzysz to, to lipa. Żebym nie była reformatorem tego, co wiele tak naprawdę ludzi dobiło, samoczynnie nie będąc alkoholikami do śmierci, co nie? Czyli te wojny religijne, polityczne i w ogóle. Ja już swoje wojenki prowadziłam. Yy, okrapiane alkoholem i dziś staram się w ogóle tego nie robić. Miałam doświadczenia, kiedy starałam się w swojej takiej pysze mądrości wejść w jakąś rozmowę na temat religii, i okazało się, że najbardziej poirytowana z całej tej osoby wyszłam ja. A dlaczego? Bo mnie było po mojemu. Dlatego y, dziesiąta tradycja też mi powstrzymuje od tego, żebym nie oceniała ludzi na dzień dobry, jakie masz poglądy, bo tak naprawdę jeżeli bym to robiła, to z moich poczynań egoistycznych i egocentrycznych wielu ludzi by, jeżeli on utworzyła grupę, nie weszłoby na meeting. Jakbym stała tak przed drzwiami, i mówię, która partia? Prawica. Nie wchodzisz. Albo kim jesteś? Buddystą. Lipa. Nie praktykuję z wami. Więc... Y, to jest właśnie to. Mój Bóg, jakkolwiek Go pojmuję, a wierzę w Boga katolickiego, mówię to po prostu prywatnie, nie narzucając nikomu żadnej woli, pod mojej wiary, sugeruje mi coś, co ja przyjęłam jako taką wizytówkę mojego każdego dnia. Starać się w prostocie podchodzić po prostu z miłością do każdego człowieka. Naprawdę to nie jest łatwe. Kuźwa. Naprawdę, ludzie, to nie jest łatwe, bo ja jestem cały czas w jakiś sposób alkoholiczką, działają we mnie różne burze, ale Bóg po prostu przez drugi krok przywrócił mi poczytalność, żeby ja od razu człowieka nie oceniała. Żebym kierowała się prostą miłością, żeby ten kodeks moralny, który mi zaoferował program, był takim prostym poczynaniem z dziesiątej tradycji. Prawda? Zresztą nie umiem, mam swoje, jak to się mówi, pewne poglądy swoje, jak to się mówi, różne opinie zdania i w ogóle, ale kompletnie nie ruszam tego w sferze, jeżeli chodzi o wspólnotę A. Myślę, że Bilwu też w swoim doświadczeniu w jakiś sposób wiedział, dlaczego my mamy się przed tym uchronić, prawda, dlaczego żebyśmy nie byli tacy publiczni w sferze naszego zdania, co my myślimy o o pewnych rzeczach politycznych i religijnych, bo by była wojna i wspólnota by nie miała tej, mam wrażenie, światłości ducha, że wszyscy, którzy są zainteresowani chorobą alkoholową albo doświadczają alkoholizmu, mogliby przyjść, prawda? Jest to dalej pole, tak jak dziesiąty krok yy, i dziesiąta tradycja mówi mi o obserwowaniu siebie w różnych poczynaniach z różnymi ludźmi. Ja dzisiaj mam takie też doświadczenia, że będąc w różnych miejscach rozmawiałam z różnymi ludźmi, kobietami, mężczyznami, starszymi, młodszymi, na programie, nie na programie, wierzącymi, niewierzącymi, to patrzę na człowieka. Ja wiele lat pragnęłam yy, tak naprawdę, kiedy zaczęłam stosować kroki, żeby być po prostu uczłowieczona, żeby to człowieczeństwo poprzez relację z Bogiem e, powoli mi się objawiało jako proces, jako moja siła, jako mój dystans, ale też akceptacja do wielu sytuacji. I, i to się dzieje, nabieram większego dystansu do, do wielu rzeczy, gdyż wiem, co by mnie zabiło. Wiem, jak szybko mogłabym poważyć taką, wiecie, ocenę sytuacji i ludzi, którzy przychodzą na meetingi z różnych po prostu sytuacji życiowych, na, na różnych podejściach życiowych, prawda? I, I dziś tak, jak jest napisane w Wielkiej Księdze, ja nie chcę być reformatorem, ja nie chcę być jakimś iluzjonistą, że ja wiem lepiej pokażę ci, przekażę, dopowiem nie chcę być żadną wróżką sami ropozędem, że moja polityka duchowa jest najlepsza y, i ty masz to wziąć albo spadaj na szczapce, nie? ale do tego właśnie myślę, że też do tej dziesiątej tradycji świetnie się odnosi dziesiąty krok żeby obserwować siebie żeby poprzez prostą relację z Bogiem przelewać tą y, wiecie miłość, ja z racji tego że kiedyś byłam bardzo osobą agresywną jedną nas rozłączyło, czy mnie słyszycie? Halo? Okej. Okay. No właśnie, skończyłam na tym, że wiele lat temu, kiedy byłam bardzo dużym agresorem fizycznym i psychicznym z yy, racji w sensie takiego upadku bardzo potężnego, to ja naprawdę zapragnęłam, żeby przeze mnie, yy, ale ofiarowaną przez Boga zaczęła się przelewać prosta łagodność, wiecie? Ja to mówiłam wiele lat, dziś dzięki Bogu od sześciu lat, nikomu nie dałam poryju, chociaż niedawno było bardzo blisko, ale to jest inna historia. Jednakże doświadczyłam aspektu, że kiedy z Bogiem mam prostą relację, kiedy rozważam swoje zachowanie i sumienie poprzez kontemplację do, do Jego osoby, to, to mam po prostu otwartość, większą siłę ducha na na różne sytuacje i ludzi, których spotkam, nie wchodzą w zbędne yy, tak naprawdę polemiki. Bo, bo o tym mówi mi dziesiąty kroki i dziesiąta tradycja. Nie walczymy z nikim i z niczym. Ja nie walczę z nikim i niczym. Nie udowadniam swoich racji. Nie, nie staram się przyciągnąć kogoś na swoją stronę, co kiedyś byłam w tym po prostu profesjonalistką. Profesjonalistką, że ja ci... Tak ci to opowiem, tak ci to dopowiem i tak ci to udowodnię, że prędzej czy później będzie po mojemu. Ale kosztami było y, strasznymi. Byli ludzie obrażeni, byli w lękach, byli pojrtowani. Czasami dochodziło do tego, że ktoś mówi, że muszę się napić. Naprawdę, to były stare czasy. Dziś dziesiąta tradycja z dziesiątym krokiem to jest taka stajność w sytuacji, gdzie y, poprzez modlitwę rozważam siebie i wtedy idę rozmawiać z ludźmi, których spotkam w swoim życiu, ale nie na moich warunkach. Y, może z mojej strony tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to postaram się y, odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę.